Urywek rozważania, listu dożywiań z 10 rozdziału, przeczytamy. Bracia, pragnienie serca mego i modlitwa zanoszona do Boga zmierzają ku zbawieniu Izraela. Daję im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale gorliwość nierozsądną bo nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi z Boga, a własne usiłując ustanowić, nie porządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu, albowiem końcem zakonu jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy. Tak bowiem Mojżesz pisze o usprawiedliwieniu, które jest zakonu. Człowiek, który spełni zakon, przezeń żyć będzie. A usprawiedliwienie, które jest z wiary, tak mówi, nie mów sercu swym, kto wstąpi do nieba,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 A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? A jak mają zwiastować, jeżeli nie zostali posłani? Jak napisano, o jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny, lecz nie wszyscy dali posłuch dobrej nowinie? Mówi bowiem Izajasz, Panie, którzy wierzy zwiastowaniu naszemu. Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. Ale mówię, czy nie słyszeli, ależ tak?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 Przyglądaliśmy się jakimś obrazom czy obrazowi, to możemy to potwierdzić, że tak jest, że najpierw patrzymy z daleka na całość, potem coraz bliżej, bliżej, w końcu oglądamy jakieś szczegóły, postaci czy rzeczy, które są na tym obrazie, potem w końcu znowu się oddalamy, żeby zobaczyć całą perspektywę i chciałbym to porównać do rozważania listy do Rzymian. Najpierw żeśmy nakreślili sobie o czym te rozdziały mówią ogólnie, e, taki podział na trzy części, e, potem rozważając zaczęliśmy wnikać w coraz większe szczegóły, e, różne te odcienie, rzeczy ukryte gdzieś pod spodem. E, tak myślę, może i dobrze byłoby jeszcze raz jak gdyby, oddalić się, żeby to zobaczyć z daleka, jak to jest dlaczego ten list powstał, dosłownie kilka zdań a więc apostoł był motywowany przez Ducha Świętego, żeby opisać jak wielkie jest to zbawienie i kim stają się ludzie wierzący w momencie nawrócenia później Od rozdziału 12 rozpoczyna się część praktyczna, czyli właściwie jak mamy żyć jako ci, którzy zostali zbawieni, stali się dziećmi Boga. No i tak w zasadzie już potem do końca tego listu to jest kontynuowane. I tak kiedy kilka kartek wstecz przewróciłem, to właśnie taka rzecz mi się rzuciła w oczy, że choćby piąty rozdział, mówi nam o tym, jak my, grzesznicy, staliśmy się usprawiedliwieni. Szósty rozdział mówi o tym, że zostaliśmy wraz z Chrystusem zanurzeni w śmierć. Siódmy rozdział mówi o tym, że zostaliśmy uwolnieni od zakonu. Ósmy rozdział znowu mówi nam o tym, że staliśmy się dziećmi bożymi, I teraz już nic nam nie grozi i nie może też nic nas z tej drogi zawrócić. E, dziewiąty rozdział mówi znowu o tym, e, o tych wybranych i powołanych. Czyli z jednej strony wybranych wcześniej przez Boga, z drugiej strony tych, którzy odpowiedzieli na to wezwanie. E, których, którzy nazwani są tutaj tymi dziećmi obietnicy czy też naczyniami zmiłowania, czy też tą resztką, tak jak to rozważaliśmy, czy tą, tą zarodzią. I dziesiąty rozdział mówi też o tym, w jaki sposób stać się tą małą, czy w jaki sposób wejść do tego wąskiego grona Bożych wybranych, do tej małej trzutki. Wcześniej też i Apostoł podaje e, powód, e, dla którego <śmiech> Żydzi nie nawrócili się. 11 e, rozdział znowu też i mówi, m, dlaczego też i była w tym myśl Boga, żeby Izrael nie nawrócił się od początku. To jest taka głębsza myśl. Ale teraz jesteśmy w dziesiątym rozdziale i po raz kolejny apostoł wyraża swoje osobiste pragnienie, Widzimy, widzieliśmy to na początku dziewiątego rozdziału, pierwszy wiersz. Czy drugi wiersz, mam wielki smutek, nieustanny ból w sercu swoim, właśnie z powodu e, z jego tych e, mm, ziomków, e, z powodu Żydów, którzy nie chcieli się nawrócić. E, tu w 10 rozdziale pierwszy wiersz, znowu mówi, pragnienie serca mego, modlitwa, zmierzałem po zbawieniu Izraela. 11 rozdział, znowu na początku pisze pierwszy wiersz przecież ja jestem czy Bóg odrzucił swój lud przecież ja jestem Izraelitą z potomstwa Abrahama cały czas wraca jak gdyby taki refren jak On ma na sercu swój, ten swój lud z którego pochodzi jest to zgodne z wolą Boga dlatego, że Bóg chce żeby także z tego narodu ludzie się nawrócili Ale jak czytaliśmy to w poprzednim rozdziale, e, będzie to, czy do tej pory jest to procentowo mała liczba w przyszłości, także jeśli czytamy o tych nawróconych w ucisku, to także będzie niewielka liczba. Gdyby nawet wziąć literalnie 144 tysiące, to i tak jest niewielka liczba. E, ale też i możemy powiedzieć, że my każdy... Mamy na myśli zawsze naszych najbliższych Jako Polacy myślimy o Polakach, którzy by mogli się nawrócić i do tego dążymy Może mieszkańcy Mołdawii myślą, żeby tak Mołdawianie mogli się nawrócić Czy Niemcy myślą, gdyby tak więcej Niemców mogło się nawrócić I tak dalej Ale też myślimy bardzo lokalnie, żeby mieszkańcy naszych wsi, czyli miast, mogli się nawrócić Ja myślę, gdyby tak mieszkańcy Suwałk mogli się nawrócić Ale to nie wystarczy mieć życzenie, to widzimy, on dwie rzeczy wymienia. Pragnienie serca, czyli takie wewnętrzne pragnienie, które jest. Myślę, że w ogóle dobrze, żeby takie pragnienie było, bo źle byłoby, gdyby tak było to obojętne dla nas. A więc pragnienie serca, z drugiej strony modlitwa. A więc modlił się o to, żeby ci Żydzi, ci Izraelici mogli zostać zbawieni. Oni mieli czy mają wszelkie ku temu podstawy, mając Pisma, mając proroków. Właściwie w każdym miejscu w Izraelu, gdzie się spojrzy, jest historia jakiegoś działania Bożego. Jakieś wydarzenia miały miejsce kiedyś, a więc jest to Być Żydem, to jakby z natury wychodzi znać Boga. Ale niestety też tak nie jest. I też kiedyś czytałem taką książkę o takim Żydzie, który pochodził z Bułgarii, potem chyba to było jakoś, wydaje się, jeszcze przed II wojną światową, wyjechał do Stanów, tam się nawrócił. I po iluś latach takiego ciężkiego życia wrócił do Bułgarii, żeby opowiedzieć swojej rodzinie o zbawicielu, a oni wcześniej zrobili jego pogrzeb. Bo Żydzi tak nieraz robią. Jeśli ktoś zmienia, jeśli ktoś odchodzi od judaizmu, to po prostu robią mu pogrzeb, dla nich już nie żyje. No i potem jest taka krótka wzmianka o tym, że jednak jego najbliższa rodzina pomału się narzuciła. Bóg dał taką łaskę. A więc to jest pragnieniem Boga, żeby się też i ci, którzy pochodzą z tego ludu, nawracali się, tym bardziej, że też i mają, jak poczytamy, gorliwość dla Boga, wielką gorliwość. Apostoł Paweł w pewnym momencie mówi, że On także jest pełen gorliwości dla Boga i to zwraca się do Żydów, tak jakby Wszyscy, to jest Dzieja Apostolskie 22-3 i mówi pełen gorliwości dla Boga, jaki wy dziś wszyscy jesteście. To tak, w taki sposób bardzo wychodzący naprzeciw powiedział, jakby zrównał tę jego gorliwość jako człowieka wierzącego z ich gorliwością jako ludzi, którzy nie wierzą w Ewangelii, ale jednak oni mieli ten swego rodzaju gorliwość dla Boga. Jak apostoł też i mówi na innym miejscu, żeby należał do tego najsurowszego stronnictwa, czyli faryzeuszy. To znaczy być bardzo ortodoksyjnym. To znaczy sumienie mieć tak wyostrzone do najdrobniejszych szczegółów. A więc on też miał wielką gorliwość dla Boga. Ale okazuje się, Że można dużo robić, bardzo się poświęcać, wiele sobie odmawiać, być gotów nawet y, życie oddać. Albo nawet, jak on sam mówi, co do żarliwości prześladowca Kościoła. Czyli tak dalece się posunął do tej gorliwości, w tej gorliwości, że był gotów zabijać innych. To, że to. Ale okazuje się, że właśnie można to wszystko A jednak to jest nie to, co Bóg chce. jedną rzeczą ważną tutaj w tym pierwszym wierszu to słowo mnie zastanawia ku zbawieniu Izraela Pan Jezus, kiedy Szczepan do Niego, do niego mówił to wtedy y, wstał i Szczepan mówi do tych Izraelitów, którzy Go y, później kamienowali o to widze niebo otwartej i Jezusa stojącego po prawicy Boga kiedy by Izrael wtedy jakby zwrócił się do Boga w tej ostatniej chwili kiedy właśnie Szczepana odrzucili zamiast, go, zamiast przyjąć tą wieść to Pan Jezus był w stanie jeszcze zejść na tą ziemię i ich uratować ale oni przez to, że ukamienowali Szczepana, tego ostatniego świadka a później, y, później prześladowania w Jerozolimie się bardzo wzmogły i właściwie tylko oprócz apostołów pozostali y, uczniowie czy wierząci y, rozproszyli się. Także tutaj jest iż też taka zmianka i pragnienie serca apostoła Pawła, który właśnie mówi o całościowym zbawieniu Izraela. Że On pragnął tego, tego, co właściwie Pan Jezus przyszedł na ziemię i też tego pragnął, żeby Jego cały naród chciał się uratować. I żeby właśnie te pisklęta powkładać pod tą kurę i żeby wszystkie były zbawione. Ale tak jak Pan Jezus mówi, nie chcieliście. On płakał nad Jerozolimą i mówił Jerozolem, Jerozolem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do Ciebie byli posłani. Tak. Pragnieniem serca naszego Pana i pragnieniem tych, którzy oczywiście znają Boga, jest to, żeby Izrael był zbawiony. Bardzo smutną rzeczą jest w historii świata to, że wierząci ludzie myślą, albo ci, którzy tylko nazywają się chrześcijaninami, myślą, że Izrael stracił na znaczeniu przed Bogiem i że to chrześcijanie zajmują to miejsce jakby tego pierworodnego syna. Ale jako chrześcijanie my zajmujemy o wiele wyższe stanowisko przed Bogiem, bo jesteśmy dziećmi bożymi, ale tym samym jeszcze, jeszcze jesteśmy oblubienicą naszego Zbawiciela. Izrael oczywiście swojego znaczenia nie stracił. On dalej jest tym synem pierworodnym, jest tym pierwszym, ale, ale nigdy nie jest tak, że Bóg ich całkowicie usunął. Nie usunął ich i oni będą mieli swoje miejsce w przyszłości. Dla nich jest obiecane tysiącletnie królestwo. I tutaj... ta modlitwa apostoła Pawła właśnie w Tysiącletnim Królestwie się spełni. Że Bóg właśnie dotrzyma tej obietnicy. Apostoł Paweł, kiedy cytuje te różne miejsca ze Starego Testamentu, to on właśnie ma na względzie to, że ten Izrael, który miał wszystko, który tak wiele do niego jest powiedziane, Tak wiele proroków posłane i tak wiele słowa do nich napisane, a mimo to oni się nie nawrócili i nie pojednali. Wiemy, że serce człowieka jest twarde i wielokrotnie Bóg musi kogoś uderzyć, kogoś zranić, kogoś musi wstrząsnąć komuś może odebrać jakąś osobę i ten człowiek się nawraca. Ale Izrael miał wielokrotnie takie wstrząsy w swoim życiu i oni jako cały naród nie nawrócili się. Oczywiście to, co już bracia wspomnieli i ciągle wspominamy, że pojedyncze osoby tak, ale jako cały naród, który przecież zna pisma, oni przecież mieli lewitów, którzy powinni ludzi prowadzić do Boga i też znali Pisma i tak wielu jest tych, którzy, yy, którzy yy, oni modlili się codziennie a mimo to, to wszystko było nie z Ducha Świętego jeden brat kiedyś tak powiedział czy my jeszcze marzymy o tym, żeby się nawrócił mój sąsiad moja bliska rodzina Czy po prostu mamy tylko takie marzenia. Tylko marzenia. Bo jest to tak, że kiedy o czymś marzymy, to znaczy też chcemy i pragniemy tego. Pragnienie serca mego i modlitwa zanoszona do Boga zmierzają ku zbawieniu Izraela. My jako ludzie wiary musimy nie tylko marzyć, ale też się modlić i też i prosić Boga o to, żeby byli zbawieni ci, którzy są wokół nas. W naszej pracy nie możemy tylko mówić, że Bóg, jeśli kogoś chce, to i tak go zbawi. Nie. Bóg chce, aby właśnie, abyśmy się do tego, do tej służby też i nakłonili, i mieli pragnienie, i mieli modlitwę do Boga aby byli zbawieni ci, którzy są wokoło nas. Skąd to pragnienie w nas się bierze, że też nam zależy właśnie na bliskich naszych, którzy są z rodzin, czy no, wokół nas, bo właśnie to też Duch Święty po prostu daje to, tak jak Pan Jezus ma to pragnienie, tak samo my po prostu od Niego to pragnienie po prostu mamy, tak jak On, tak jak na przykład rodzicom na czymś nam zależy, to tak samo dzieciom też zależy na tym samym, po prostu idą jak gdyby za tym, cieszą się, Y, razem z rodzicami i dalej jest kolejną rzeczą, to jest takie, co to też wyraża w rzeczywistości, daję im bowiem świadectwo i też właśnie ma to po prostu być to rzeczywiście szczere świadectwo, y, możemy sobie rozmyślać po prostu, gdzie jest łatwiej być tym świadectwem, na przykład kiedyś jest samą jedna osoba w domu, jest wierząca, a pozostali są niewierząci, kiedy jest łatwiej można powiedzieć, być tym świadectwem. Czy na przykład kiedy w danym domu wszyscy są wierzącymi. I też, przecież też należy być świadectwem jeden od drugiego. Też y, zachęcać, jest napisane kto nie ma starania o domowników jest gorszy od niewierzącego. Szczerze być tym świadectwem. Zależeć y, ma nam po prostu być cały czas na każdym po prostu, aby no, każdy trwał przy Panu, chodził z Bogiem, yy, nie poddawał się, nie, nie, nie oddalał się po prostu, bo też yy, przecież cały czas jedni drugich po prostu obserwujemy, najdrobniejsze szczegóły i tak w zasadzie to yy, przecież nie patrzymy nawet nie tyle co mówimy, ale jak my postępujemy w codziennym życiu. To jest, można powiedzieć, największa po prostu wymowa Które cały czas mówi, yy, tak jak yy, jest też. Yy, pan Jezus powiedział: Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. To tak się kiedyś zastanawiałem, że dziecko się rozwija, tak to jest, to, Bóg tak to stworzył, yy, tak to zaprogramował, że może będzie pierwsze to ręce mówią. Yy, to jest wymowa taka, to jest bardzo połączone też yy, yy, z tą wymową później. A gdyby jedno z drugim musi się rozwijać, żeby wszystko było prawidłowo, to właśnie można powiedzieć, rękami się, dziecko jak gdyby rączkami mówi na początku i to tak tylko, to, i to właśnie tak jest też w tym nowym życiu, że to co czynimy, tak postępujemy, to co widać, ale też i później co słychać, prosta, prawda, to, gdyby, z dwóch stron to idzie jak gdyby ta mowa, to co widać, to co oczy widzą i też co uszy słyszą i razem to rzeczywiście wtedy jest tak, jak na przykład yy, No mówimy tak, dobrze mówimy, a nasze to świadectwo właśnie mówi co innego, no to wtedy jednocześnie jest, jest i tak i nie. Tak to po prostu jest. I warto po prostu, no to jest można powiedzieć wielka rzecz, żeby i bardzo wzniosła, być takim codziennym świadectwem po prostu w swoim domu, ale podejmować. Kiedyś yy, Max Bieter opowiadał że do niego kiedyś podszedł jakiś młody brat i mówi to jest zbyt wzniosłe, żeby tak w ogóle spełnić coś takiego a on mówi, że tak właśnie ma być po prostu, że to co się podaje, słowo, że mówi, ma to być wniosłe i mamy po prostu za tym iść Marcin powiedział skąd to pragnienie, to mi to się ale, przypomniały dwa miejsca, chciałem je przeczytać, drugi jest do Koryntian, 8 rozdział, 16 wiersz, mówi o Tytusie, lecz Bogu niech będą dzięki, który daje tę samą gorliwość o was do serca Tytusa, tu jest o wierzącego, o wierzących, ale wyraźnie widzimy, że, że to Bóg poruszał serce Tytusa, żeby troszczył się o wierzących w koryncie. Inne miejsce listog Galacjan drugi rozdział, ósmy wiersz, bo ten, który skutecznie działał przez Piotra w apostolstwie między obrzezanymi, skutecznie działał i przeze mnie między poganami. A więc ten, czyli Bóg, poruszał serce Piotra, żeby głosił Ewangelię Żydom i Bóg poruszał serce Pawła, czy też mu to zlecił bezpośrednio, żeby on głosił Ewangelię nie Żydom. A więc to pragnienie pochodzi od Boga. Może tak być, że mijamy ludzi dookoła nas, po prostu jako ludzi, ale pewnego dnia może tak być, że Bóg tak poruszy nasze serce, że wewnątrz zaczniemy płakać. Przecież On idzie do piekła. On może teraz żartuje i dobrze się ma, ale jeszcze trochę i może Go nie być. I na zawsze zginie. Zaczynamy patrzeć z Bożej perspektywy i odczuwamy pragnienie, żeby w jakikolwiek sposób e, tych ludzi czy tego człowieka konkretnego e, ratować a więc to od Boga pochodzi to pragnienie o którym tutaj czytamy żeby e, ratować danych ludzi i też jeszcze o nich się modlić bo nieraz tak jest jeśli Bóg chce zacząć jakąś sprawę to najpierw daje komuś żeby się o to modlować. Bóg może wszystko bez nas, ale On chce wszystko z nami i dlatego też porusza nasze serca, żebyśmy byli zajęci Bożymi rzeczami i On wtedy też działa. Dlatego też i tak to jest tutaj wyrażone. Jeszcze chciałem do trzeciego wiersza na chwilę się przenieść tutaj jest to rozminięcie się Żydów z Bogiem opisane w jednym zdaniu w Starym Testamencie, jak już mówiliśmy była wskazana ta droga usprawiedliwienia przez wiarę mimo tego, że istniało mnóstwo przepisów to jednak Bożą myślą nie było to, że przez te przepisy jest się usprawiedliwiony ale właśnie przez wiarę Tak jakby dzisiaj znalazł się jakiś człowiek między nami, który by pomyślał, jeśli w niedzielę przyjdę w krawacie, potem podam jakąś pieśń, potem pojadę na konferencję, to znaczy, że już jestem jednym z nich. Czy tak jest? Nie, wiem, że nie. Ale tak właśnie myśleli Żydzi. Będę wyglądał jak Żyd, będę chodził do Jerozolimy w określonym czasie, Będę składał należne ofiary wedle przepisów i jestem stuprocentowym żywym. Czy tak jest? Nie. Bogu chodziło o coś innego. Bogu chodziło o zaufanie do Niego, o wiarę. Coś, co miał Abraham, Izaak czy Jakub, czy Dawid, który przecież popełnił wiele grzechów, a jednak miał to coś, o co Bogu chodziło. Miał właśnie wiarę w swoim sercu. A więc y, oni nie znając, czy nie rozumiejąc, nie zauważając tego, o co Bogu chodzi, jak tu jest napisane, nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, własne ustanowili to, o którym ciągle mówimy, w skrócie to przestrzeganie przykazań. I tym samym e, nie poddali się temu, co było zamiarem Boga. już chyba to kiedyś też mówiłem tak bym widział rolę na przykład 10 przykazań można by to porównać do tego, że w domu dzieci mają buty ściągać w korytarzu łóżko ma być posłane na biurku ma być porządek kiedy się wchodzi mówi się dzień dobry to jest 10 przykazań ale czy tylko o to rodzicom chodzi? nie, oczywiście, że nie ale są to ważne rzeczy w życiu tak samo i z przykazaniami to są ważne rzeczy Tym niemniej Bogu chodzi o coś innego, o osobistą więź, a nie tylko o to, żeby pewne punkty spełnić. A więc nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu, czyli nie nawiązali osobistej relacji z Bogiem. Nie zaufali po prostu Jego łasce. <tosłuch> że wielu ludzi dzisiaj postępuje podobnie i nie przyjmują tego daru zbawienia, którym jest Jezus Chrystus ale swoje własne ustanawiają te usprawiedliwienie i usiłują się wytłumaczyć samych siebie dlatego, że dzisiaj wielu ludzi w ogóle brak jest bojaźni Bożej są obojętni na Boga i wymyślają sobie swoje własne religie. I to też i od nas zależy, abyśmy też mogli to im wyprostować. Ten wiersz jest podobny do takiego stwierdzenia, że człowiek, który nie chce przyjąć tego daru, Jest podobny do człowieka, który przyszedł do banku i chciał sobie wziąć kredyt na swoich własnych warunkach i na swoich własnych warunkach go spłacać. Wiemy, że jest to niemożliwe, bo tylko na warunkach tego banku może być dany kredyt. I tylko na takich warunkach może być on spłacany. Nie może być odwrotnie że nie mamy żadnego zabezpieczenia finansowego i idziemy do banku, bierzemy duży kredyt i y, mówimy do dyrektora, jakoś spłacimy. Bóg, który do nas nie ma żadnego zaufania, jednak y, dał nam takie zaufanie, dał nam taki dar, że w żaden sposób nie bylibyśmy w stanie spłacić go, Ale jednym warunkiem jest to, kto uwierzy w Syna, ma życie wieczne. A kto Jego nie przyjmie, zasługuje na wieczne potępienie. I można sobie ustanawiać wszystko po kolei, wiele rzeczy, a mimo to nic to nie sprawi, aby człowiek był zbawiony. Jeżeli ktoś nie przyjmuje Jezusa, nie przyjmuje tego jednego wspaniałego daru, którym właśnie Bóg, Tak to, tak to on uczynił. Posłał syna, kto tego syna przyjmie, jest uratowany. Kto nie przyjmie, potępił. Tutaj apostoł Paweł wskazuje w drugim wersecie, że daje im świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale gorliwość nierozsądną. I w przypowieściach Salomona mamy 19 rozdział, drugi werset, gdzie nie ma rozwagi, tam nawet gorliwość nie jest dobra. Kto śpiesznie kroczy naprzód, może się potknąć. 19 rozdział przypowieści Salomona, drugi werset gdzie nie ma rozwagi tam nawet gorliwość nie jest dobra my czasami myślimy, że gorliwość sama w sobie jest już cechą dobrą więc tutaj widzimy z przypowieści, że jeśli jest pozbawiona wiedzy pozbawiona rozwagi, to wtedy ona nie jest dobra bo to oznacza, że się idzie nie tam, gdzie trzeba. I tutaj mając trzeci werset, nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, a własne usiłując ustanowić, nie możemy zapomnieć o świadectwie Szczepana, który wskazał, że Izrael cały czas szedł swoimi drogami. Zanim został zamordowany, Szczepan złożył świadectwo, że mieli Gwiazdę Remfana. Na przykład, jeśli się weźmie Gwiazdę Remfana w goglach, to to jest to, co my znamy jako Gwiazda Dawida. Do dziś to jest godło tego narodu. To jest taka sześcioramienna gwiazda. I potem też widzimy, że jak weszli do Kanaanu, to pojawił się między innymi król Jeroboam. On wprowadził swój własny kult dwóch cielców. Y, dwa cielce, jeden w Dan, drugi w Betel. I też potem widzimy Ahaba, który też na własny sposób y, zaczął kombinować z religią. Też widzimy Achaza, który zmienił wystrój świątyni. Cały czas ten Izrael szedł drogą, którą w Nowym Testamencie mamy pod nazwą droga Kaina. Kain też chciał swoje własne usprawiedliwienie sobie według własnego pomysłu ustanowić. I nieważne jak człowiek będzie gorliwy w tym, żeby uzasadniać, bronić swojej własnej drogi wymyślonej według własnego pomysłu, to to jest niedobra. W Polsce ja często słyszę, że ludzie są pod wrażeniem gorliwości mormonów czy Świadków Jehowy czy Adwentystów. Ale to jest też błąd. Nie ma ich za co yy, pozytywnie oceniać, bo są to ludzie, którzy ignorują to, co Słowo Boże mówi wyraźnie, tylko próbują swoje własne drogi promować, przedstawiać i to nie jest nic dobrego. z nami łaska? 106? Czy niech będzie z nami łaska? 104 albo 106. sześć. 104 106. 106. Albo 85 Będzie z nami maska, tak? Tak, tak, 81 Aha Love no. no. Град завши.